Powieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Dziękuję Ci, że włączyłeś to nauczanie. Podzielę się z Tobą o tym, jak ważne jest w życiu nastawienie na sukces. Zacznę od prostej historii, która wydarzyła się w moim życiu. Wiele, wiele, wiele lat temu na skutek presji środowiska postanowiłem zrobić prawo jazdy. Ponieważ ja nigdy w życiu nie jeździłem autem, oczywiście nie jeździłem jako kierowca, niektórzy mają takie doświadczenia i idą na, na prawo jazdy, a później na egzaminy, a czasami już wiele miesięcy albo lat już jeździli autem. No w każdym razie ja nie miałem takich doświadczeń, bardzo się bałem i szło mi fatalnie. Nie zdałem egzaminu i powiedziałam sobie, nie mam po prostu do tego talentu. Minęło kilka lat. Kiedy moja żona była w ciąży, pomyślałem sobie, no to nie jest w porządku, żeby kobieta w ciąży mnie woziła, zrobię prawo jazdy. Poszedłem robić prawo jazdy, no i tak szło mi różnie, ale któregoś dnia postanowiłem sobie tak, dobrze, ja muszę się zmobilizować do tego, żeby zmienić swoje nastawienie, ponieważ moje nastawienie było takie pełne niewiary, że jazdam. No i tutaj dotknąłem takiego problemu, bo myślałem sobie, ale co tam, jak zmienię nastawienie, to co się zmieni? Przecież ja nie umiem jeździć. No okej, okay. nie umiem jeździć. E, natomiast jeżeli będę miał nastawienie, że się nigdy nie nauczę, to mi nie wyjdzie. I taki bardzo pomocny był dla mnie, kiedy przeczytałem o zasadzie To znałem już ją wcześniej, ale ktoś powiedział tak. 80% sukcesu w życiu zależy od Twojego nastawienia, a 20% od Twoich umiejętności. Więc zrobiłem to w następujący sposób. Napisałem sobie na kartce, dlaczego nauczę się jeździć autem. I wypisałam wszystkie doświadczenia z mojego życia, kiedy udało mi się coś, o czym myślałem, nigdy mi się to nie uda. To będzie bardzo trudne, albo to będzie niemożliwe. I codziennie sobie czytałem. No i widziałem, że z dnia na dzień moje nastawienie się zmienia, a przez to też moje umiejętności się zwiększają. Gdzieś w połowie kursu napisałem sobie, dlaczego zdam egzamin na prawo jazdy. A pod koniec napisałem sobie, dlaczego za pierwszym razem zdam egzamin na prawo jazdy. I rzeczywiście poszedłem i mimo, że początek egzaminu był bardzo trudny, y, miałem y, raz coś źle zrobiłem, drugi raz coś źle zrobiłem i instruktor powiedział mi, trzecia pomyłka i koniec egzaminu. I jeździliśmy przez ponad 40 minut, nie było trzeciej pomyłki, był zdany egzamin. To, co mnie różniło, z pomiędzy tych dwóch egzaminów, o których mówię, to przede wszystkim moje nastawienie. Nastawienie na to, że mi się uda. Jak powiedział Emerson, to co za nami, to, czy to co przed nami, ma niewielkie znaczenie w porównaniu z tym, co jest w nas. Wiesz, no bo to jest duża różnica. Grasz, żeby wygrać, czy grasz, żeby nie przegrać. Pokażę to na dwóch prostych przykładach. Pewnie wielu ludzi, nawet nie czytających Biblię, słyszało o tym, jak Mojżesz wyprowadził naród Izraela z Egiptu. I kiedy szli, dochodzili do Ziemi Obiecanej, zostali wysłani wywiadowcy, dwunastu wywiadowców, każdy z jednego plemienia. I kiedy wrócili, mieli podwójny komunikat. Przynieśli kiść winogron, ale tą kiść winogron niosło dwóch dorosłych facetów. Tak była ciężka. Powiedzieli, wspaniała ziemia, mlekiem i miodem płynąca, ale są tam potężne potwory, olbrzymy i my wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Czyli oni mówią, jakie oni mieli nastawienie do tych olbrzymów. Mówili, my kiedy patrzyliśmy na nich, czuliśmy się jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Skąd oni mogli wiedzieć, jakimi byli w oczach e, tych olbrzymów? Minęło 40 lat. Mojżesz zmarł, Jezue wprowadził je, to. Jezu był jeden z wiadowców, prowadził naród Izraela do ziemi obiecanej i zanim tam weszli znowu wysłali wiadowców, ale tylko dwóch. I kiedy ci dwaj spotkali pewną kobietę, ta kobieta ich powiedziała im tak, wiemy, że Bóg dał wam tę ziemię, gdyż padna na nas strach przed wami. I zobacz. Oni bali się, Izraelici bali się wejść do ziemi obiecanej, mówią, takie olbrzymi, boimy się ich, a ci olbrzymi, kiedy wiedzieli, że ci Izraelici są niedaleko ich granicy, oni też się bali. Ciekawa rzecz, że gdyby mieli inne nastawienie, weszliby do ziemi obiecanej. To jest wspaniała metafora, że czasami w życiu chodzimy po pustyni i nie idziemy gdzieś dalej tylko dlatego, że nasze nastawienie nie jest właściwe. Tylko dlatego, że mówimy sobie, boję się, nie uda mi się, ale tak naprawdę za tym wszystkim kryje się lęk. Hiob, na którego spadło wiele nieszczęść i czasami ludzie mówią, a spadło na niego nieszczęście, bo był pobożny. No, nie wiem, czy to z tego powodu. Hiob mówi o sobie tak. Wszystko, czego się bałem, przyszło na mnie. On tak się bał, że coś się stanie jego rodzinie. Cały czas żył w tym lęku. Widzisz, ustawiczny lęk to jest nakierowanie na panikę. Tak to jest tak, kiedy nie wiem, są takie zawody czasami gdzieś się urządza, jakichś piknikach rodzinnych masz łyżeczkę, na łyżeczce masz jajko i masz teraz y, kto pierwszy do mety, ale musi to jajko dotrzeć w całości. No i kiedy właśnie w ten sposób idziesz i koncentrujesz się, żeby tylko się nie przewrócić, żeby tylko jajko nie spadło, to prawdopodobnie nie dojdziesz. Natomiast kiedy koncentrujesz się na mecie, idziesz powoli, spokojnie, to jest dobra taktyka, żeby dojść i wygrać. Więc ważne jest w życiu. Grasz, żeby wygrać, czy grasz, żeby nie przegrać. Życiowe nastawienie i sukces w życiu zależy od tego, jak rozumiesz życie. Pokażę to na innym przykładzie. Kilka lat temu z grupą młodzieży wchodziliśmy na śnieżkę. Większość tych młodzieży nigdy tam nie była, więc postanowiłem im to pokazać. I kiedy wchodziliśmy na tą ścieżkę, była straszliwa nawołnica Wiał wiatr, padał śnieg. Ja myślałem, to już jest niedaleko śnieżki, bo naprawdę szliśmy już dużo czasu. Pomyliłem się. Następnie mówię, to już tutaj będzie śnieżka. Pomyliłem się. Za trzecim razem już byłem tak pewny, że to tutaj jest śnieżka i znów się pomyliłem. No i mówię, no sorry, to pewnie jeszcze jest bardzo, bardzo wysoko, więc po prostu wracamy. Przepraszam, myślałem, że to jest bliżej. I kiedy wracaliśmy, natknęliśmy się na grupę, która schodziła z góry i okazało się, że to byli moi znajomi. Inni moi znajomi. I zaczęliśmy rozmawiać, i oni mówią: O, też wracacie z Śnieżkiem? Ja mówię, No, szliśmy, ale nie, niestety, nie, nie doszliśmy taka pogoda. A oni mówią: Jak to? Przecież Śnieżka jest parę metrów stąd. Po prostu była taka mgła, że nie było widać. Widzisz? To, co się stało, byliśmy tak blisko, ale nie rozumieliśmy, że jesteśmy tak blisko. Zauważyłem, że ludzie bardzo często, kiedy są blisko jakiegoś życiowego przełomu, poddają się, bo nie rozumieją, że są tak blisko. Ale był ktoś, kto był tam, gdzie my chcieliśmy być i on dał nam właściwą informację. To jest właśnie to, kiedy masz mentorów, kiedy uczysz się od ludzi sukcesu, to masz właściwą informację, którą możesz się kierować. Ale to, co było najważniejsze, my musieliśmy uwierzyć tym ludziom, a prawdziwa wiara zawsze, ale to zawsze, przekształca się w działanie. Więc widzisz, musisz mieć właściwe rozumienie, czym jest sukces. Kiedy ja mówię o nastawieniu na sukces, to nie mówię o czymś takim prostym. Yy, osiągnę sukces, osiągnę sukces, osiągnę sukces, że sobie to powtarzasz. Tak, to może motywować. To może człowiekowi pomóc. Natomiast tak naprawdę, tak jak z tym wejściem na śnieżkę, ty musisz rozumieć, jakie Musisz mieć nastawienie, zrozumienie sukcesu i drogi, która do niego prowadzi. Jeżeli nie znasz tej drogi, to może być bardzo blisko i go nie osiągnąć, a kiedy znasz drogę, to ona na pewno cię zaprowadzi do sukcesu. Sukces oczywiście nie jedno ma imię. Sukcesem może być zdrowo funkcjonująca rodzina, dobre wychowanie dzieci, zdrowy styl życia. To może być również sukces biznesowy, to może być wspaniała kariera, to może być wiele, wiele różnych rzeczy. Więc opowiem Ci o tym, jakie jest moje nastawienie na sukces, jakie jest moje rozumienie tej drogi właściwego nastawienia w życiu i to właściwe nastawienie jest drogą do sukcesu, bo to zaczyna się w nas, kiedy my mamy właściwe nastawienie, kiedy dobrze rozumiemy tą drogę, osiągniemy sukces. Dlaczego opowiem o sobie? Bo uważam, że to jest bardziej eleganckie i etyczne, jeżeli opowiadasz o tym, co sprawdziło się w Twoim własnym życiu. Więc nastawienie na sukces to sposób, w jaki myślimy o sukcesie. Dla mnie sukces oznacza dwie rzeczy. Wewnętrzne zadowolenie i zewnętrzne osiągnięcia. Czyli nie rozdzielamy tego. Nie rozdzielamy, czy jest ważniejsza ręka, czy noga. Czy wewnętrzne zadowolenie, ten spokój ducha, czy wewnętrzna radość, czy te zewnętrzne rzeczy. Jedno i drugie jest potrzebne. Jedno i drugie jest konieczne, żeby osiągnąć prawdziwy sukces. Więc jakie jest to moje rozumienie, jakie jest moje nastawienie? Pierwsze, wybierz to, co życiodajne. Wybierz to, co w twoim życiu jest życiodajne. Wyobraź sobie, że jedziesz autostradą, że są dwa pasy. I jeżeli jedziesz tym prawym pasem, tak zwanym wolniejszym, to jest dużo zjazdów. I można ulec pokusie, zjadę tu, zjadę tam. Jeżeli jedziesz lewym pasem, tym szybszym, to jedziesz szybciej i nie masz tych pokus, czy one są trochę w oddali, żeby zjechać? Tak samo jest w życiu. Wybierz to, co jest dla ciebie życiodajne i po prostu pędź tym lewym pasem. Nie, niektórzy ludzie tak gadają mi się, a może to, może to. Wiesz, w momencie, kiedy moja firma zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać. Ja myślałem, że no to wtedy już będzie wspaniale. Nie, okazało się, że wtedy są innego rodzaju pułapki niż wtedy, kiedy próbowałem ją rozkręcić. Okazało się, że tu cię zapraszają i tu ci zapraszają i w taki biznes ci proponują mi coś takiego i każdy mówi, nie to przy okazji twojego biznesu, nie to nie będzie przeszkadzać, nie to nie zajmie dużo czasu, jednak te wszystkie rzeczy odwodzą ci od głównego celu, dlatego nie są dobre. Jeżeli znasz trochę moją historię życia, może tak, może nie, więc tylko powiem krótko. Zdanie, które mocno na mnie wpłynęło, które było początkiem tego, że całkowicie oddałem się, żeby wejść w szkolenia, coaching i mentoring i te rzeczy, które robię obecnie, to było to, kiedy byłem taki rozdarty między tym, co robiłem, a tym, co chciałem robić i usłyszałem to zdanie. Zbyt często w życiu robimy rzeczy, które są dobre dla innych, a nie są życiodajne dla nas. I kiedy tak zaufałem i zdecydowałem się pójść w to, co jest życiodajne dla mnie, odkryłem, że przy okazji oczywiście jak najbardziej jest to też dobre dla innych, ale przede wszystkim jest to życiodajne dla nas. Życiodajne to znaczy coś, co włącza nasze emocje. Historia, którą lubię opowiadać, co to znaczy, że nasze emocje są włączone, to jest historia, jak kiedyś wracałem z jakiegoś szkolenia, dzwonię do Bożeny, mojej żony i ona mówi, że przygotowała pyszną kolację. Mówi, wiesz co, Bożena, jestem tak wykończony, że po prostu przyjadę i od razu kładę się spać. No i tak było. Przyjechałem, położyłem się spać, Bożena włączyła telewizor i nagle gdzieś, wiesz, jeszcze nie, nie zasnąłem dobrze, gdzieś jakieś takie odgłosy jak meczu piłkarskiego. Ja mówię, co to jest? A Bożena mówi, mecz. Kto gra? i wymieniła nazwę jednej z moich ulubionych drużyn, oczywiście jej tu nie wymienię, bo możesz mieć inne preferencje piłkarskie i przestaniesz mnie lubić, a to nie byłoby dobrze. W każdym razie ja, wiesz, momentalnie ja czułem się ożywiony, ja usiadłem i ja po prostu mogę oglądać. Muszę mówi, przecież byłeś zmęczony. Ja mówię, no byłem, ale takiego meczu nie obejrzeć? Widzisz, życiodajne jest to to, co cię włącza. Oczywiście pewne rzeczy, tak jak oglądanie meczów, włącza mnie i to jest moje hobby, nie moja pasja ale jak rozróżnić hobby i pasje, to więcej mówię w mojej najnowszej książce od pasji do biznesu. Natomiast takie bardzo, bardzo praktyczne ćwiczenie, co jest życiodajne dla ciebie, bo ja dzielę się z sobą, ale chcesz, chcę też pokazać, jak ty możesz zastosować to w swoim życiu. Więc pierwsza rzecz, zapisuj przez cały dzień to, co włącza twoje emocje tak pozytywnie, kiedyś miałem klienta i mówię do niego tak, no wiesz, weź ze sobą jakąś małą kartkę albo notę i kiedy zrobisz jakąś czynność, która gdzieś włączyła twoje emocje, zapisz ją, nawet jeżeli się powtarza kilka razy dziennie, kilka razy w tygodniu, przez tydzień czasu tak zapisuj, po tygodniu przeanalizuj, jakie czynności yy, lubisz robić, jak często je robisz, dlaczego one włączają twoje emocje, to ci dużo powie o tobie samym. I widzę, że on tak trochę z niedowierzaniem patrzy, więc staram się go motywować, tłumaczyć. On mówi, nie, nie, nie o to chodzi. Czy to muszą być karteczki? Czy ja nie mogę zapisać tego na iPhone? No tak, inne pokolenie. Oczywiście zapisuj to, noś ze sobą. Przez tydzień to zapisuj, a potem bardzo ważna rzecz, przeanalizuj. Druga rzecz, nastaw się na ciężką pracę. Chcemy tutaj wprowadzić taki balans życiodajny. To, że coś jest życiodajne, to nie znaczy, że jest łatwo, lekko i przyjemnie. Biblia mówi, że każda mozolna praca przynosi zysk. Głęboko w to wierzę. I wierzę, że w tym jest też pewna pułapka. Ponieważ czymkolwiek w życiu się zajmiesz, to w końcu przyniesie ci zysk. Ale nie chodzi tylko o ten zysk zewnętrzny, chodzi o też ten wewnętrzny. Więc chodzi o to, żeby ożywić, że, że to, co robisz, cię ożywia, ale im więcej wysiłku włożysz, im więcej zaangażowania, tym szybciej osiągniesz sukces. Więc nie wystarczy, że coś jest życiodajne. Musisz też ciężko pracować, musisz włożyć swój wysiłek, być zdyscyplinowany, być zaangażowany. Nagrywam różne audycje, podcasty, piszę. Czasami kiedyś miałam tak, było bardzo późno, na drugi dzień z rana miałam wstać jechać na szkolenie. Napisałem cały wpis na blogu, nie zapisałem go i cały mi zniknął. Musiałam pisać go jeszcze raz. Nagrywanie takich podcastów, jak to rzadko jest tak, że siadam i za pierwszym razem nagrywam, Trzeba, muszę to do, przygotować, yy, muszę to nagrać, zrobić jakieś poprawki. Widzisz, to jest tak, że ciężka praca jest ważna, ale kiedy to jest życiodajne, to możesz być zmęczony na zewnątrz, ale w środku jesteś ożywiony. I nie wystarczy, że praca będzie życiodajna, że będzie ciężka. Musisz też mądrze pracować. Tak? Pracuj mądrzej, a nie ciężej. Bardzo lubię to powiedzenie. Kiedyś powiesiłem je sobie nad biurkiem. Pracuj mądrzej, a nie ciężej. Co to znaczy praktycznie? Zrób sobie dźwignie. Na przykład, praca, korzystaj z pieniędzy innych ludzi. Korzystaj z czasu innych ludzi. Korzystaj z kontaktów innych ludzi. Korzystaj z umiejętności innych ludzi. To są właśnie dźwignie. Kiedy cokolwiek robisz, możesz użyć pieniędzy innych ludzi. Nie zawsze to musi być bank. Możesz z kimś zawiązać spółkę, na przykład z kimś, kto ma o wiele większe doświadczenie biznesowe niż ty, więc nie tylko dostaniesz pieniądze, ale też jeszcze będziesz miał dobrego mentora. Możesz skorzystać z czasu innych ludzi, czyli wymienić się na coś, powiedzieć dobrze, może wam zapłacę, ale wy to zróbcie za mnie. Możesz skorzystać z kontaktów innych ludzi, to jest potężna dźwignia. W biznesie nie jest ważne tylko jak dobry masz produkt, ale jak wielu ludzi o nim usłyszy. Możesz skorzystać z umiejętności innych ludzi. Ty coś umiesz, on coś umiesz, możecie się barterowo wymienić. Widzisz, praca wiele godzin, ciężka praca. Harówka ma sens, jeżeli robisz to, co lubisz. Po drugie, daje to efekty. Po trzecie, sprawia, że za pieniądze kupujesz więcej czasu, by być z bliskimi ci osobami. Trzeci punkt. Dawaj to, co jest wartościowe. Kiedy wchodziłem w szkolenia i na YouTubie oglądałem wielu znanych trenerów, czy czytałem ich blogi, mówię, boże, dlaczego, dlaczego oni za darmo dają tyle wartościowej wiedzy? Ja myślałem, ja bym tą wiedzę przecież drogo sprzedawał. I co zacząłem rozumieć od pewnego bardzo ciekawego wydarzenia. Kiedy już zdecydowałem się, że całkowicie wchodzę w szkolenia, do tej pory prowadziłem dużo pracy z ludźmi współzależnionymi, ludźmi z różnymi problemami emocjonalnymi. I takim podstawowym, bardzo popularnym szkoleniem, które robiłem, było Przebacz i uwolnij siebie. Najkrócej poprowadziłem je w 15 minut na indywidualnej sesji, a najdłużej trwało ono prawie tydzień czasu. I pomyślałem, zawrę to w książce. Napisałem książkę Przebacz i uwolnij siebie. Jest niedostępna, ale poprawiam ją koryguje, wnoszę nowe rzeczy i wyjdzie niedługo. Więc w, y, ta książka Przebacz i siebie y, zawarłem całą wiedzę, jaką miałem. Dlaczego? Bo mówię, zamykam ten rozdział życia. Już więcej nie będę w ten sposób y, pracował, więc niech ludzie korzystają. Tam zawarłem wszystkie ćwiczenia, które znam, całą wiedzę. Czyli spakowałem całą tą swoją wiedzę i pomyślałem sobie, sprzedam, ale nie myślałem nawet o zarobku, byle by się zwróciło. To, czego nie wiedziałem, że tak sprzedana książka to jest po prostu żywa reklama. Ludzie przeczytali to, zobaczyli ćwiczenia, nabrali zaufania, zobaczyli w tym wartość i powiedzieli, tak, chcemy, żebyś to prowadził. I jeszcze przez ponad rok czasu, długo takie sesje prowadziłem i dobrze, bo zanim rozkręciłem firmę, to też to było duże źródło dochodu. Widzisz, ale żeby dawać to, co wartościowe innym, to ty musisz wierzyć w to, że masz potencjał do wykorzystania. Widzisz, tak wielu ludzi, jestem fanem tego, że możesz zarabiać na swojej wiedzy, na pasji oczywiście też, ale jakby taki szczególny aspekt, z czego ja żyję, zarabiać na swojej wiedzy i rozumiem, mam taki program indywidualny, bogaty nauczyciel, no, który kosztuje tyle, ile kosztuje, jest wart swojej ceny i rozumiem, że nie każdy będzie się na niego decydował. Natomiast czasami proponuję ludziom, on nie wie jak zacząć, nie chce zaczynać bloga. więc słuchaj, niewielka kwota, piszesz u nas na portalu, pełni pasji, docierasz do iluś... Ludzi, do których nie dotarłbyś normalnie, promujesz to na swoim Facebooku i ludzie nie chcą, nie piszą. Dlaczego? Nie wierzą w siebie, nie wierzą w swoje możliwości. To jest też trochę trudne, też to częściowo rozumiem, ponieważ dajesz wartość, to dajesz część siebie. To jest trudne, bo kiedy, cię, kiedy ktoś to odrzuca, to czujesz jakby odrzucał ciebie. No, i w różnych podręcznikach piszą takie zdanie mądre: e, Nie bierz tego osobiście, hmm, ale jak nie brać tego osobiście? Ja znalazłem na to proste zastosowanie w swoim życiu. Po prostu koncentruj się na tych, którzy Cię doceniają, a nie na tych, którzy Cię nie doceniają. Dostaję dużo maili, jakichś informacji zwrotnych. Ostatnio list dostałem, gdzie ludzie dziękują za, za to, że przekazuję wiedzę, za to, co wnosi w ich życie, jak to jak zmienia ich życie. I co jakiś czas dostaję jakiś niemiły mail. Ale myślę, że to jest proporcje 1 do 20 przynajmniej. Więc można oczywiście rozważać w kółko ten jeden, albo skupić się na tych 20. Co jest taką wartością, którą ty masz, którą nosisz w sobie, którą możesz dawać innym ludziom? Zapytaj sam siebie. Czwarta rzecz. Twórz zwycięskie relacje. Zwycięskie relacje to jest według zasady wygrany, wygrany lub nie robimy interesów. To jest to moje doświadczenie, kiedy pierwszy raz w życiu, nie wierząc w psychologię, nie wierząc w rozwój osobisty, myśląc, że to wszystko są bzdury, ale będąc zdesperowanym, bo nie radziłem sobie z wielością rzeczy, które miałam robić i z małą ilością czasu, sięgnąłem po książkę Stevena Kowaja Najpierw rzeczy najważniejsze. Więc musiałem zmienić swoje nastawienie i przynajmniej powiedzieć sobie tak dobra, spróbuję, zobaczymy. Kiedy zacząłem tę książkę czytać, wow, Zafascynowałam się nią. Pomogła mi do dzisiaj, pomaga w planowaniu czasu. W pewien sposób od tego, że komuś pomogłem w planowaniu czasu, to pchnęło mnie do tego. Ten człowiek otworzył mi drzwi i powiedział, słuchaj, powinieneś szkolić ludzi. Ale też nauczyłem się tam tej wspaniałej zasady win-win. Pamiętam, kiedy otwieraliśmy sklep i, i chcieliśmy, żeby ten sklep był jak najbardziej rentowny. I ten moment, kiedy Szukałem, jak to zrobić, żeby obniżyć czynsz, żeby właściciel obniżył czynsz i on był zadowolony i ja. I prosty pomysł był taki. Zapłacę mu niższy czynsz, ale zapłacę mu za pół roku z góry. On jest zdolnym biznesmenem, pomnoży te pieniądze jeszcze szybciej. I to jest ta zasada, które, którą chwyciłem z tej książki. Oczywiście, ponieważ stosuję wiele lat, wiem jedno, nie bądź naiwny. Błąd, który ja często robiłem, zbyt szybko komuś ufałem. Ufaj stopniowo, sprawdzaj i z czasem, z czasem ufaj coraz bardziej i otwieraj się coraz bardziej. Ważny jest ten moment próby, moment sprawdzenia, moment przetestowania siebie wzajemnie. Ale już gdy znajdziesz taką osobę, doceniaj taką osobę, chwal taką osobę, świętuj z taką osobą sukcesy. Przypomnij sobie wszystkie sytuacje z życia, kiedy byłeś w takim układzie win-win. to nie musiał być układ biznesowy. To mogła być wspaniała przyjaźń, miłość. To mógł być też biznes. Może byłeś w harcerstwie, może działałeś gdzieś przy parafii. Różne rzeczy, gdzie była taka wspaniała synergia. Czy dzisiaj masz wokół siebie takie osoby? Niektórzy mówią, nie mam. Ja zawsze myślę tak, masz. Tylko musisz je dobrze poszukać. Jest takie powiedzenie, gdy uczeń jest gotowy, nauczyciel się znajdzie, ale myślę, że to dotyczy nie tylko nauczyciela, to dotyczy to wszystkiego w życiu. Musimy być gotowi, żeby zauważyć rzeczy, które są wokół nas. Czasami one są, nie umiemy ich dostrzec. Piąta rzecz. Przygotuj się na wzloty i upadki. Dad Witkowicz, multimilioner polskiego pochodzenia, który w Stanach Zjednoczonych otworzył trzy spółki w branży IT i wprowadził je na giełdę. Powiedział kiedyś tak, kiedy zaczynałem każdy biznes, miałem plan A i plan B. Plan A to było to, że nam się uda, plan B, co zrobić, kiedy nam się nie uda. Kiedy już tworzyliśmy ten biznes, to modliłem się, żeby chociaż plan B wypalił. To jest bardzo ważne. Wzloty i upadki będą. Zarówno te zewnętrzne rzeczy się udadzą, nie udadzą, chociaż to czasami naprawdę po latach wygląda inaczej. Myślisz, masz takie doświadczenie że patrzysz na pewne rzeczy w swoim życiu i mówisz, jak dobrze, że one się nie udały. Albo patrzysz na jakieś inne doświadczenia w życiu i mówisz, szkoda, że te się wtedy nie udały, bo wcale nie były tak dobre, jak się wydawało. Ale też będą te wewnętrzne, nasze emocje falują. Tak? Jest czas spokoju, ale czas jest euforii, jest czas dołu. Po prostu tak jest. Nie obiecuj w euforii, nie rezygnuj w złości. Nie obiecuj w euforii, nie rezygnuj w złości. To jest bardzo fajne powiedzenie, które kiedyś usłyszałem. Widzisz, w euforii przeceniamy swoje siły. W złości, w takim dole emocjonalnym, nie doceniamy swoich sił. Najlepszy czas na decyzję to jest czas po prostu równowagi. Chcę ci napisać, przeczytać, <śmiech> przepraszam, Przeczytać coś, co napisał John Maxwell, genialna rzecz, która mówi o tym, jak patrzeć na porażkę. On mówi tak, porażka nie oznacza, że przegrałem, tylko, że jeszcze nie odniosłem sukcesu. Porażka nie oznacza, że nic nie zyskałem, tylko, że się czegoś nauczyłem. Porażka nie oznacza, że jestem głupcem, tylko, że mam dość wiary, aby próbować. Porażka nie oznacza, że mam się wstydzić, tylko, że ośmieliłem się próbować. Porażka nie oznacza, że mam rezygnować, tylko że muszę postępować w inny sposób. Porażka nie oznacza, że jestem gorszy, tylko że nie jestem doskonały. Porażka nie oznacza, że straciłem czas, tylko że mogę zacząć od nowa. Porażka nie oznacza, że powinienem się poddać, tylko że muszę się bardziej starać. Porażka nie oznacza, że nigdy mi się nie uda, tylko że muszę mieć więcej cierpliwości. Porażka nie oznacza, że Bóg mnie odrzucił, tylko że ma lepszy pomysł. Genialna rzecz. Jeżeli chodzi o to przygotowanie na wzloty i upadki, to pamiętaj, nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Inaczej się zachowujemy w euforii, inaczej zachowujemy się, kiedy jesteśmy w dole. Więc bądź cierpliwy i wyrozumiały. I wykorzystaj. Siłę ekscytacji do tego, żeby działać z jeszcze większym zapałem. Wykorzystaj siłę trudności do postawienia sobie pytań. Trudności stawiają przed nami genialne pytania, ale czas na odpowiedzi jest wtedy, kiedy przychodzi czas spokoju. Wtedy odpowiadamy sobie w spokoju na te pytania, których w inny sposób nigdy sobie byśmy nie postawili. W jakim stanie jesteś dzisiaj i jak w związku z tym się zachowujesz? I szósta, ostatnia rzecz. Być może najważniejsza. Nastaw się na doskonalenie, czyli rozwój przez całe życie. Nastaw się na doskonalenie, czyli rozwój przez całe życie. Przed chwilą mówiłem o tym, żebyś był cierpliwy i wyrozumiały względem siebie. Ale teraz chcę dodać balans. Jednocześnie być odpowiedzialny i wytrwały. Ja jestem zachwycony metodą Kaizen, którą odkryłem. Jestem zachwycony zmianami, jakie ona wprowadza w moje życie i w życie tych klientów, których mam. Kaizen, czyli dobra, drobna zmiana w życiu człowieka. Tak działa mózg, on działa, żeby nas chronić. Więc jeżeli chcemy wprowadzić zmiany, to duże, raptowne zmiany, one zabijają i jest efekt jojo, powrotu, czasami jeszcze gorzej niż było, ale drobna zmiana, którą mózg lekceważy do której się przyzwyczaja, sprawia nowy nawyk i osiągamy coś na jakimś poziomie i potem wskakujemy na kolejny poziom, bo rozwijamy się skokowo i to jest genialne. I w Kaizen też pokazuje, że życie to nie jest bieg na 100 metrów, to jest bieg na 100 tysięcy kilometrów. Po prostu chodzi o to, żebyś zrobił to niewiele, które możesz, a sam się przekonasz, że wcale to nie było niewiele. Więc ja w życiu kieruję się tą zasadą. Masz wielką, potężną wizję. Robisz małe kroki i w związku z tym widzisz realne zmiany. Niesamowita rzecz. Wielka wizja, małe kroki, realne zmiany. Czy ty masz wielką wizję dla twojego życia, która ci motywuje? Czy robisz małe kroki w jej stronę? Czy widzisz realne zmiany, jakie to wnosi w twoje życie? Więc teraz podsumuję. Wybrałem... Sześć takich nastawień, które uważam za ważne w osiągnięciu sukcesu. Te sześć nastawień to jest pewna droga i ta droga zaprowadzi cię do sukcesu. Po pierwsze wybierz to, co życiodajne. Po drugie nastaw się na ciężką pracę. Po trzecie dawaj to, co wartościowe. Po czwarte twórz zwycięskie relacje. Piąte przygotuj się na wzlot i upadki. Szóste nastaw się na doskonalenie, czyli rozwój przez całe życie. Jak więc widzisz, nastawienie nie jest wszystkim ale wszystko od nastawienia zależy i najważniejsze na koniec sukces przyjdzie ale musicie zastać przy pracy sukces przyjdzie ale musicie zastać przy pracy dziękuję ci bardzo serdecznie za wysłuchanie tego podcastu jeżeli ci się spodobało tam na dole jest to możesz kliknąć lubię to jeżeli spodobało ci się było fajne kliknij lubię to a być może powiedz komuś albo wyślij linka że to było fajne Dzięki za wysłuchanie i życzę Ci zwycięskiego nastawienia w całym Twoim życiu. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej Burzyński. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy.